The following program, Faith and Freedom, Wiara i Wolność, is sponsored by Juliusz Waksmański. WPNA 14.90 AM, w każdą niedzielę, o godzinie piątej po południu, Wiara i Wolność. Now your host, Tateusz Tomas. wsi mieszkał rolnik. Miał on małe gospodarstwo i posiadał jednego konia. Koń ten znał swojego pana i dokładnie rozumiał, co on mówi do niego. Jeżeli koń jednak nie wykonywał poleceń swojego pana, zaraz słyszał wiązankę przekleństw za sobą. Koń słyszał te przekleństwa co chwilę, nauczył się reagować na nie i rozumiał, co one znaczą. Jednego dnia rolnik usłyszał Ewangelię Zrozumiał słowa Chrystusa, przyjął naukę Chrystusa i apostołów i w pokorze wyznając swoją grzeszność, prosił o darowanie wszystkich grzechów i prosił o zbawienie oraz o nowe życie. W odpowiedzi na postawę rolnika Chrystus dał mu nowego ducha. Rolnik stał się dzieckiem Bożym, doświadczył nowego narodzenia, stał się nowym człowiekiem, odrodzonym i zbawionym w Chrystusie. Naraz rolnik ten przestał przeklinać i przestał bluźnić Jego dotychczasowe słownictwo zmieniło się całkowicie Jego język i sposób mówienia zmienił się na inny, na nowy Po kilku tygodniach rolnik ten zaprzągł swojego konia do wozu Aby pojechać i wykonać na polu pracę Koń nie ruszył z miejsca Koń nie wiedział, co jego pan mówi do niego Koń nic nie rozumiał, co jego pan mówi kiedy przekleństwa rolnika zniknęły z jego słownictwa, jego język tak bardzo się zmienił, że koń nic nie rozumiał i nie wiedział, co ma czynić. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, czytamy Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem to, co dawne minęło, a to wszystko stało się nowe. Nowy rok. Lubimy to, co nowe, czy nie? Lubimy nowe ubranie, nowe samochody, nowe domy. Lubimy to, co nowe. Czy Pan Bóg ma upodobanie w tym, co nowe? Gdy czytamy uważnie Pismo Święte bardzo często i w tak wielu miejscach znajdujemy takie słowa jak nowy początek, nowy testament, nowe przekazanie, nowe niebo, nowa ziemia, nowe życie, nowe przymierze, nowy człowiek, nowi ludzie, nowe narodzenie... Widzimy wyraźnie, że Pan Bóg ma upodobanie w tym, co nowe. I tu i tak jasno ukazuje się nam różnica między tym, co czynią religię, a tym, w czym ma upodobanie Pan Bóg. Każda religia próbuje z gorszego człowieka zrobić lepszego człowieka. Pan Bóg bierze umarłego człowieka i czyni z niego nowego człowieka. Chrystus bierze umarłego w grzechach człowieka I daje mu moc narodzenia now Na nowego człowieka Rodzi go przez Ewangelię Dlaczego tak Pan Bóg czyni I czyni to w ten sposób? Bo napisane jest, że wszystko co nie jest nowe Musi zostać zniszczone Również stara ziemia i stare niebo spłoną w ogniu I co wtedy? Czytamy o tym w Apokalipsie rozdział 21, gdzie Chrystus pokazał apostołowi Janowi i apostoł Jan zapisał to. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. A apostoł Piotr w swoim drugim liście dodaje A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Nic, co jest stare, nie pozostanie ani w niebie, ani na ziemi. Dlatego Chrystus mówi w Ewangelii apostoła Jan, rozdział trzeci. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A później Chrystu do, Chrystus dodaje, musicie się na nowo narodzić. Stary człowiek, człowiek, który dobrowolnie nie podjął decyzji, aby na nowo narodzić się w Chrystusie, przez wiarę nie wejdzie do nowego nieba Ani nie zamieszka na nowej ziemi Przybyliśmy na nową ziemię, ziemię amerykańską Tak dużo innych ludzi w świecie pragnie przybyć I znaleźć siebie na nowej ziemi Na ziemi amerykańskiej Nie mogą Niektórzy ryzykują życiem Nie mogą Gdy w przyszłości ludzie zobaczą, że nigdy nie wejdą do nowego nieba I nie zamieszkają na nowej ziemi Dlatego tylko, że nigdy nie narodzili się na nowo w Chrystusie przez wiarę, jaki żal będzie wtedy? Nie ma tu porównania, bo nic nie można porównać do wieczności. Moją modlitwą jest, aby nikt ze słuchaczy audycji Wieraj Wolność nie odrzucił tej szansy, nie odrzucił tego zaproszenia, aby stać się nowym stworzeniem w Chrystusie. Dlatego i dzisiaj zapraszamy do... Wysłuchania, audycji Wiara i Wolność. Zapraszam w imieniu własnym oraz Ani i Józefa i zapraszamy tak stałych, jak i nowych słuchaczy. A przed rozważaniem fragmentu Ewangelii Apostoła Jana, przygotowanej dla nas przez Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie, posłuchajmy nagrania, zastanawiając się nad tym. Ja nie wiem, wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałem. Oraz rozdział 12, wersety od 1 do 12. Artykapłani i faryzeusze nakazali bowiem, aby każdy, kto zna miejsce jego pobytu, doniósł o tym, ponieważ chcieli go uwięzić. Jezus był traktowany jako osoba wyjęta spod prawa Możliwe, że władze ofiarowały nagrodę za informację, za donos, który byłby pomocny w jego aresztowaniu Być może właśnie na tę nagrodę połakomił się Judasz Wbrew przypuszczeniom i spekulacjom faryzeuszy, Jezus przybył do Jerozolimy I nie przemykał chyłkiem, bocznymi uliczkami, ale otwarcie, w taki sposób, że uwaga wszystkich mieszkańców tego miasta została na nim skupiona Niezależnie od tego, co moglibyśmy powiedzieć o Jezusie to jednego o nim powiedzieć nie można Mianowicie, że brakowało mu odwagi Jezus posiadał nieustraszoną odwagę Nawet wtedy, gdy śmierć zaglądała mu w oczy W ciągu ostatnich dni swojego życia Jezus był najodważniejszym ze wszystkich ludzi Wyjętych spod prawa, jacy kiedykolwiek żyli Tymczasem Jezus na sześć dni przed Paschą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 Rozdział rozdział Ewangeliana stanowi ważną cezurę w treści tej Ewangelii. W następnych rozdziałach nie znajdujemy już żadnego przesłania, które byłoby kierowane przez Jezusa do niewierzących w Niego Żydów zamieszkujących Jerozolimę. Kolejne rozdziały zawierają już tylko słowa, które Jezus przekazywał swoim uczniom. Gdy Jezus przybył do Betanii, urządzono dla Niego uroczyste przyjęcie. Jednym ze szczególnych gości był Łazarz. Ten sam Łazarz, którego w obecności wielu ludzi Jezus przywrócił do życia po czterodniowym pobycie w grobie. Nikt nie mógł nawet sugerować myśli, że zmartwychwstanie Łazarza było jakimś optycznym złudzeniem czy też zbiorową iluzją, jakiej ulegli ludzie znajdujący się u jego grobu. Tutaj znajdujemy tego samego Łazarza, który siedzi z innymi ludźmi przy wspólnym stole. Ma on rzeczywiste ciało, je i pije jak najbardziej rzeczywiste produkty. Trudno sobie wyobrazić mocniejsze dowody potwierdzające to, że dana osoba rzeczywiście żyje. Ktoś, kto nie jest przekonany przez takie dowody, może równie dobrze powiedzieć, że nic w rzeczywistości nie istnieje, a jedynie jest iluzją, jakiej ulegamy. Student w trakcie egzaminu z filozofii w pewnym momencie zwrócił się z następującymi słowami do egzaminatora. Profesorze, a skąd mogę mieć pewność, że w ogóle istnieję? Profesor, poprawiając swoje okulary i spoglądając w kierunku studenta, odpowiedział – Przepraszam, a kto pyta, komu miałbym odpowiedzieć? Te same dowody, które potwierdzały zmartwychwstanie Łazarza, potwierdzają jeszcze większe wydarzenie. Zmartwychwstanie Chrystusa. Czy Łazarz był widziany przez wiele dni, gdy przebywał wśród ludzi zamieszkujących Betanię? Podobnie działo się ze zmartwychwstałym Jezusem. Wielokrotnie był widziany przez swoich uczniów. Czy Łazarz spożywał rzeczywiste produkty w obecności swoich przyjaciół? Podobnie działo się w życiu Jezusa, zanim wstąpił do nieba. Żaden z uczniów, którzy widzieli, jak Jezus jadł pieczoną rybę i plaster miodu, nie wątpił ani przez chwilę, że Jezus posiadał realne ciało. Dobrze, abyśmy o tym pamiętali. W czasach, których tak łatwo o niewiarę i sceptycyzm, dobrze jest wiedzieć, że zmartwychwstanie Chrystusa jest jednym z najlepiej udowodnionych wydarzeń. Tak jak Jezus umieścił poza sferą racjonalnych wątpliwości zmartwychwstanie swego przyjaciela Łazarza, tak samo w krótkim czasie umieścił poza racjonalnymi wątpliwościami swoje własne zwycięstwo nad grobem. Jeżeli wierzymy, że Łazarz powstał z martwych, nie mamy powodów, by wątpić w to, że Jezus również z martwych stał. Jeżeli wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, nie mamy powodów, by wątpić w to, że On jest Mesjaszem, ani w Jego obietnicę dotyczącą naszego własnego zmartwychwstania.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 Ludzie onlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze i otrze wszelką zem z oczu ich, i śmierci już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.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 Przez pytaniem czytam fragment z listu apostoła Pawła do Kolosan, rozdział 1, wiersz 16. Bo w Nim, Chrystusie, zostało wszystko stworzone, i to co w niebie, i to co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Pytanie? Do kogo należy kierować wszystkie nasze modlitwy? i całe nasze życie duchowe do Stwórcy czy do stworzenia? Odpowiedzi szukamy czytając pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 4, wiersz 19. Przed pytaniem czytam fragment z listu apostoła Piotra do Kolosan, rozdział 1, wiersz 16. Bo w nim, Chrystusie, zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi,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 Kierunkowy 708. nowe małżeństwo. Reportaż Henryka Dedo i Patrycji Gruszyńskiej-Ruman. W ogóle miałem wiele spraw. Kiedy przyjechałem, kiedy przyjechałem z odwyku, wróciłem do Wrocławia, to się dowiedziałem, że mam takie sprawy jak alimentacyjna, rozwodowa, sprawa karna, uznęcanie się, e, sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich. I było to dla mnie po prostu wielkim szokiem. I w, kiedy była pierwsza sprawa, rozwodowa, to było taka, taka była taka śmieszna sytuacja, ona była gdzieś tam na piętrze, że żona przyszła z adwokatem, a ja przyszedłem sam i w tym momencie, jak to, jak to na sprawach bywa, nie? żona z adwokatem gdzieś tam 5 metrów y, obok mnie, szepczą sobie tam coś do ucha, a ja miałem pełny pokój w sercu po prostu. Ja Wiedziałem kiedy komu życie powierzyłem i stałem, stałem z drugiego boku, zamknąłem oczy i się pomodliłem, mówię Boże... Ty wiesz, ty wiesz, Panie jest, że ja kocham swoją żonę, ja, ja kocham swoje dzieci. I cały czas powtarzałem, ratuj moją rodzinę, ratuj moją rodzinę, nie? Kiedy wyszliśmy na sprawę, yy, sprawa się odbyła. Oczywiście żona, żona twierdziła, że chce yy, ograniczyć moje prawa rodzicielskie. Na początku chciała pozbyć się moich praw, później ograniczyć. I... Yy, oczywiście nie zgodziła się na, na ugodę. No i przyszedł czas, kiedy była następna sprawa, czyli już taka konkretna już do podpisania y, rozwodu. No ja nie chciałem na siłę trzymać, więc zdecydowałem się zgodzić na ten rozwód. I kiedy... To była taka sytuacja i znowu, nie? Normalne, znaczy normalne, w cudzysłowie, sprawy rozwodowe wyglądają w ten sposób, że właśnie żona jest gdzieś tam w jednym kącie, może w drugim kącie patrzą na siebie z bejka, nie rozmawiają i, i ten. A kiedy żona szła właśnie tym korytarzem, tutaj ja siedziałem tutaj w tym miejscu, ona wchodzi, ludzie tutaj siedzieli, a jak na cały głos, ręce roz, rozszerzyłem i krzyknąłem: Witaj, moja żono, jeszcze, nie w tym momencie. Ona tak spojrzała na mnie. Weszliśmy na sprawę i mówi tak, sędzina, pan się zgadza na rozwód? Ja mówię, no zgadzam się. Czy pani się odstępuje od, od, od ograniczeń praw rodzicielskich? Tak. No to w takim razie proszę podejść. Ja nawertuję kartkę, żeby podpisać. Patrzcie, o co to jest? Mówi. No przykro, ale sprawa nie może się odbyć, dlatego że nie wpłynął akt e, odpisu małżeństwa, nie? Ja głęboki śmiech, że spod rąk mi było chyba usta, widać, sędzina się zaśmiała też, tak uśmiechnęła się. Żona zbulwersowana mówi, a kiedy będzie następna sprawa? A sędzina tak spojrzała na nią, mówi, ho ho, a może i później jeszcze... Wyszliśmy tutaj na zewnątrz, poszliśmy tam do, do takiego stolika. Tam taki, taki, taka ława jest. Ja mówię, spójrz, przecież było niby wszystko uzgodnione, że ma być rozwód, już ma być podpisanie. Popatrz, jednak Bóg nie chce, abyśmy się rozwiedli. Ma dla naszej rodziny wspaniały plan. A ona z taką pełną, taką bulwersacją. To nie Bóg. To adwokat zawalił sprawę. <głosy> I przyszedł kiedyś taki czas, że... Hmm, święta pamiętam i mój mąż przyszedł do i złożył mi i w ogóle powiedział mi takie nawet już nie pamiętam co mi powiedział, ale było to dla mnie bardzo, bardzo wesołe nie rób Magdę tak, bo to dla mnie bardzo wesołe i bardzo szczęśliwe w tamtym czasie ale poczułam się tak lepiej wtedy I później po świętach go nie było przez jakiś czas i wręcz aż byłam zła na niego, że nie przyjechał do dzieci, że nie wziął ich ze sobą że nie było z nim i zaczęłam się złościć później na Niego, pamiętam. I tak myślę, że od tego czasu Bóg zaczął zmieniać we mnie całe to myślenie. Jakby zrozumiałem, że nie mam wpływu już na nic, jako, jako ja osobiście. I powiedziałem, Boże, nie zgadzam się z tą sytuacją. Nie zgadzam się. Ale daj mi siłę, abym mógł się zgodzić z Twoją wolą. Że tak akurat się stało. Nie wiem, jaki Ty masz plan. Ale daj mi siłę. Zobaczyłem przez okno, że moje dzieci z Kasią są na placu zabaw. Dzieciaki mnie zawołały, bo zawsze patrzyły tam do mnie na moje mieszkanie, mam 8-piętrzy mieszkanie, zawołałem mnie na dół. I kiedy zszedłem na dół, dzieci się zapytały, gdzie idziesz, Tatusiu? Ja powiedziałem, a idę do banku, bo jestem tutaj umówiony. I mamusia, Kasia, powiedziała wtedy, to chodźcie, odprowadzimy Tatusia. Ja byłem w szoku. Już wiedziałem, że coś się stało, dlatego że nigdy inaczej by powiedziała, no to idźcie z Tatusiem, nie? I ona sobie poszła w drugą stronę. A tutaj było, to chodźcie, odprowadzimy Tatusia. Zrobiłem coś takiego, ściągnąłem jej kaptur, pocałowałem ją w czoło i powiedziałem Kasiu, zobaczysz, że jeszcze będziemy razem z dziećmi szczęśliwie śmigać tutaj po tych taskownicach, nie? Tak, na pewno, Jest pełna nienawiści. Jeździłam do pracy bardzo wcześnie rano, bo o czwartej, i miałam wtedy bardzo dużo czasu w drodze do pracy na myślenie. I zaczęłam po prostu myśleć, co by było gdyby, na tej zasadzie. I tak sobie zadawałam wielokrotnie pytania co by było gdybyśmy się zeszli ojejko, co by moja rodzina powiedziała i to były takie, takie fałki straszne przychodziły mi przez głowę a może jednak, a dzieci by było szczęśliwe miałby ojca i takie różne rzeczy, po prostu tak jakby mi wchodziło coś w głowę takie pytania często I zacząłem chodzić na dworzec i głosić tym ludziom to właśnie że nie muszą tak żyć że nie muszą być zasikani na dworcu tak, nie muszą cierpieć. Poznajesz mnie, czy nie? No z, z widzenia cię poznaję. Poznałem cię. Jak można imię? ład. Cześć Władek. Witam cię przyjacie. Witaj. Nie mi koniec? Słuchaj. Jesteś cennym człowiekiem. Jesteś cennym człowiekiem. O wiecie, bardzo się przepraszam. Chciałem, chciałem. Spróbujesz jeszcze raz? Chodził? Ja tak się zastanawiałam, zastanawiałam. Już w końcu przyszedł taki dzień właśnie tej naszej sprawy nieszczęśliwej, karnej. I mój mąż powiedział, że dobrze by było, żeby mnie zeznawała. Ja wtedy odstąpiłam od nim. bo tak prawdę tak mówiąc ja chciałam w ogóle wtedy zeznawać. Mówię Kasiu, mam do ciebie tylko prośbę jedną. Jutro chciałbym się Tobą pożegnać, dać Ci już spokój, ale mam prośbę, po sprawie, żebyś poszła, jeżeli mnie nie zamkną oczywiście, żebyś poszła ze mną gdzieś na herbatę bądź na kawę. Pójdę, ale mówię, chciałbym, jest to dla mnie bardzo ważne i chciałbym, żebyś mi obiecała. Później już Cię zostawię. No mówi, dobrze, pójdę. I poprosiłem na grupie, mówię, słuchajcie, proszę Was o modlitwę. O rozmowę, moją z Kasią. Poszedłem do domu wieczorem, kręknąłem i się zreształem modlić. Mówię, Boże, pomóż mi, co mam jutro jej powiedzieć. I po prostu pozaznaczałem parę wersetów, którymi powiedziałem, że jutro się z nimi, y, tymi wersetami podzielę z Kasią. No i rano sprawa karna, znęcanie się... Ale to był taki fajny dzień, bo on w ogóle chodził cały czas uśmiechnięty, cały czas ze mną rozmawiał, obok byli świadkowie, którzy widzieli całe takie różne sceny, którzy mieli zaznawać w tej sprawie, w ogóle czemu się bardzo dziwili, nawet sam prokurator, który siedział koło mnie, a ja nawet nie wiedziałam, że to jest prokurator, był też bardzo zdziwiony z naszego zachowania bo mąż, jak zwykle mając swój humor zawsze się wygłupiał. śmiał się z tego, że jak go zamkną, to może jakąś paczkę mu powinnam zrobić albo przynieść mu chociaż pastę i szczoteczkę do zębów Prawa karna była, dostałem jakiś wyrok dostałem wyrok w zawieszeniu przeprosiłem obie siostry, Kasiu. poprosiłem, żeby mi wybaczyły za to wszystko, co, co im zrobiłem również, prawda? i mówię, Kasiu, do co idziemy? na tą kawę? nie, nie idę o jku, mówię, przecież obiecałaś. Ona patrzy. Mm. No dobra, to pójdę. Te siostry jeszcze nam coś do ucha, pewno, żeby, żeby nie szła. I poszliśmy, położyłem małą Biblię, Brytyjkę na stole. Zaczęliśmy rozmawiać. Na początku rozmawialiśmy o różnych rzeczach i w pewnym momencie mówię Kasiu, chciałbym ci na zakończenie w ogóle, na, na pożegnanie powiedzieć rzeczy, które mi leżą na sercu i pragnę, pragnę Ci to powiedzieć. Czy mogę? Tak. Zacząłem jej mówić. Zacząłem mówić o życiu z Jezusem. Zacząłem mówić o tym, że życie wcale nie musi wyglądać tak, jak wygląda. I wtedy pierwszy raz od 10 miesięcy zależało mi nie na tym, żeby ona wróciła do mnie, ale na tym, żeby wierzyła w Jezusa i się nawróciła. Zazbawiona. Przyżyliśmy tą sprawę i, i chciał, e, mimo żebyśmy poszli właśnie na to ostatnie spotkanie nasze i tak trudno jest to podkreślać, to jest właśnie nasze ostatnie spotkanie. E, I wtedy doszło do tego, że poszliśmy właśnie na Boasia ja i do Małgosi do tej restauracji. No I mój mąż wyjął Biblię. Pamiętam wtedy było zimno ja mu patulą też w sumie było Wcześniej rano, była chyba godzina dziesiąta Czy 11:00, także ludzi W ogóle nie było, ledwo to ten lekarz został otworzony I wyjął kartkę ze swoimi pytaniami I odpowiedziami I zaczął mi w ogóle wykład robić <grych> Wtedy, kiedy zacząłem mnie czytać Różne wersety i mówić jej o grzechu Mówić jej o miłości Mówić jej o, o życiu z Bogiem, jakie jest wspaniałe Zaczęła płakać w pewnym momencie zadałem pytanie, Kasiu kiedyś zadano mi to pytanie i chciałem Tobie zadać to pytanie czy chcesz dzisiaj właśnie pojednać się z Bogiem chcesz oddać swoje życie Jezusowi i po prostu wyrzucić te wszystkie grzechy tutaj przed Nim i odwrócić się od starego życia Ono no, mówi nie, nie wiem takie wiesz ja mówię, Kasiu, tu jest moja dłoń otworzyłem swoją dłoń, uparłem na stoliku tak jak teraz Mówię Kasiu jeżeli zdecydujesz się na ten najważniejszy krok w swoim życiu, to chciałbym, żebyś położyła tutaj rękę na mojej dłoni. Kiedy zamknąłem swoje oczy, to jedyną moją modlitwą było, żebym poczuł tę dłoń. I w pewnym momencie poczułem tę dłoń. A w końcu na koniec powiedział, że dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia. A ja ten dzień po prostu przyjęłam <śmiech> z płaczem. No, no i odczułam momentalnie na sobie łaskę Bożą. Ten cały ciężar i bagaż, który miałam na sobie momentalnie spadł. Kiedy wyszliśmy stamtąd, e, oczywiście ten mężczyzna był dalej w domu teściowa. Czekali na to, na werdykt, e, co żona przyniesie, prawda, jakie wiadomości. Kasia poszła do domu i wyprosiła tego człowieka z domu. Powiedziała, że wraca do mnie, Że szok. Dla rodziny szok. I ten 4 lutego na grupie uklęknęliśmy naprzeciwko siebie i Kasia poprosiła mnie o wybaczenie. Nie. Że to jest coś niesamowitego. Jak Bóg potrafi zmienić człowieka w jednej sekundzie. W jednej sekundzie wlać nową miłość. Wlać wybaczenie. Przecież nie jest to normalne. Dla mnie nigdy nie było normalnym i do przyjęcia że mógłbym wybaczyć żonie bycie z innym mężczyzną mimo, obojętnie w jakiej sytuacji mimo takiej, jakiejkolwiek sytuacji w jakiejkolwiek okoliczności a dla niej było nie do pomyślenia żyć człowiekiem, który ją traktował który się znęcał nad nią przez 8 lat prawda? także to są właśnie cuda i ten cud się uczynił na, ten cud Bóg uczynił w naszym życiu ja się taka leciutka, że na samo to wspomnienie, to mi się chcę płakać. Jestem naprawdę Bogu bardzo wdzięczna za to, że za to, że mnie uwolnił od tego wszystkiego. Momentalnie pierwszą taką rzeczą, którą Bóg zmienił w moim życiu bez Filipa, było to, że przestałam przeklinać. To było jak gdyby uwolnienie natychmiastowe. Ponieważ ja w ogóle wyszłam, że <śmiech> się śmiała, bo mój mąż to w ogóle skakał. I, I cieszył się dookoła. Ja w ogóle nie wiedziałam kompletnie, co zrobiłam. Nawet nie, nie miałam pojęcia, co to jest i co to znaczy, ale wiedziałam, że jest to dobre i, i wiedziałam, że jest to coś, czego chcę i to mi pomoże. Pomoże mi w moim życiu rozwiązać wiele problemów, wiele konfliktów, wiele nieporozumień, że będzie to rzeczą dla mnie najlepszą, jaką będę mogła zrobić. I po prostu jak wyszłam stamtąd, byłam bardzo szczęśliwa. Mój mąż tu w ogóle skakał, twierkał wręcz dookoła. I wtedy jechaliśmy, pamiętam, tramwajem. Leszek odzwaniał wszystkich kolegów i się cieszył. I krzyczał, że Kasia się nawróciła, że Kasia się nawróciła. A ja w ogóle stałam taka zielona, ale było mi bardzo dobrze. Przyszłam, pamiętam, do domu i mieszkaliśmy na trzecim piętrze. I pamiętam, wchodząc po schodach, postanowiłam, że kompletnie zmieniło swoje życie, że nie chcę tego, co miałam do tej pory, tylko chcę nowe. I pamiętam, wchodząc do domu powiedziałam, Boże, oddaję Ci siebie i proszę Cię, rób ze mną, co chcesz. Weszłam do domu, oczywiście w domu siedziała moja mama, no i ten pan. Poprosiłam tego pana, żeby wyszedł ze mną, no i w dwóch słowach się z nim pożegnałam. To był taki mój pierwszy krok, z którego byłam bardzo szczęśliwa. No, no, pamiętam to uczucie do dzisiaj, że, że naprawdę moja mama tu zrobiła takie oczy jak pięć złotych. <śmiech> i się zastanawiała, co ty robisz? Nie? Przecież dopiero co przed chwilą żeście się jeszcze kochali, a już teraz w ogóle go wyrzucasz. Nie? I w ogóle była bardzo zaskoczona. Zamieszkaliśmy znowu razem. Rodzi się nam czwarte dziecko, Filipek. Także ja mówię, że to jest pierwsze dziecko w starym, nowym małżeństwie, prawda? Pierwsze dziecko, które urodziło się w normalnej rodzinie. W rodzinie, gdzie nie ma alkoholu, gdzie nie ma papierosów, gdzie jest modlitwa, gdzie jest radość. Oczywiście i problemy. Tylko teraz po prostu z tymi problemami wiem, do kogo mam się zwrócić. Nie do baru, do kufla, ale po prostu biorę gitarę, śpiewam i modlę się. I to jest wspaniałe i zawsze mi właśnie mówiło, że, że nowe małżeństwo to powinno być nowe dziecko no i Bóg nas obdarzył nowym dzieckiem <grystanie> no tak jest do dzisiejszego dnia Trzymamy się <grystanie> był stary rok jest nowy rok było stare małżeństwo słyszeliśmy o nowym małżeństwie było stare życie słyszeliśmy o nowym życiu wszystko jest nowe w Chrystusie właśnie teraz moment zastanowienie się nad tym nad tym starym i nowym historia która nam historia z życia która pokazuje nam bardzo wyraźny sposób życie człowieka, jakie kiedyś było jakie jest, życie małżeństwa jakie było, a jakie jest i słyszeliśmy bardzo wyraźnie że powodem tego jest Bóg powodem tego jest Jezus ale moje pytanie jest takie czy ten człowiek kiedy on przyszedł do Boga kiedy on przyszedł do Jezusa czy on wtedy, w tym momencie miał jakiekolwiek oczekiwania od Boga na przykład w kwestii małżeństwa, że małżeństwo będzie poukładane być może miał gdzieś tam głęboko w sercu Ale przede wszystkim widział Że żyjąc dla samego siebie Żyjąc Po prostu Życiem Egoistycznym, egocentrycznym Po to tylko, żeby zaspokajać Własne potrzeby Doprowadziło go do tego punktu I w momencie, kiedy przyszedł do Boga Oddał całe swoje życie I zaczął żyć dla Boga kiedy zrozumiał, kiedy dotarła do Niego, do, do Jego myśli, do Jego serca, prawda, kim naprawdę jest Bóg. Prawda, kim naprawdę jest Jezus. Ta prawda jest w Słowie Bożym, kim naprawdę jest Bóg, kim naprawdę jest Jezus. Zaczął żyć od tego momentu dla Jezusa, dla Boga. Zwyczajnie Go pokochał. I żyjąc dla Jezusa, nie oczekiwał już nawet wtedy, że jego małżeństwo będzie pojednane. On po prostu zapragnął żyć tylko dla Jezusa, a walcząc o swoje małżeństwo, pragnął również, aby jego żona razem z nim mogli żyć razem dla Jezusa. Zwróćmy uwagę, jakie motywacje kierowały tym człowiekiem. On nie używał, nie wykorzystał sobie Boga po to, żeby Bóg poukładał jego małżeństwo, a później będę sobie żył własnym życiem. On po prostu od momentu, kiedy oddał swoje życie w ręce Jezusa, zrozumiał, kim jest dla Niego Jezus. Zaczął od tego momentu już żyć dla Jezusa bez jakichkolwiek warunków. Przeczytam teraz werset z listu do hebrajczyków, list, który studiujemy już od kilku tygodni, ale do tego wersetu jeszcze nie doszliśmy. Jest to w rozdziale 11, werset 6. Werset mówi coś takiego.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 Przez ostatnich kilka dni byłem na obozie chrześcijańskim i bardzo podobało mi się określenie czy też przedstawienie w jakiś obrazowy sposób wytłumaczenia tego wersetu. Wyobraźmy sobie, że jest ojciec i syn. Możemy to przyłożyć, że na tym świecie, na jakim my żyjemy, jest dwa rodzaje ludzi. I w pierwszym obrazie jest to obraz ojca i syna. I kiedy ojciec mówi do syna, aby skosił ogródek, to syn może mieć na przykład oczekiwanie, że ojciec mu zapłaci. Lub też syn może obawiać się, że będzie kara, jeżeli mu odmówi. I to jest relacja pomiędzy ojcem i synem na zasadzie zysku, bo coś z tego będę miał, albo kary, dlatego jeżeli nie wykonam danej czynności to jest jeden rodzaj ludzi drugi rodzaj ludzi jest taki kiedy ojciec zwraca się do syna żeby skosił ogródek i ten syn, ponieważ kocha ojca, idzie i kosi ten ogródek nie oczekując niczego czy myślicie, że ojciec wtedy nie wyciągnie na przykład 25 dolarów i nie da synowi? Właśnie takiej relacji oczekuje od nas Bóg. On właśnie oczekuje tego, że my Jego będziemy szukali. Nie będziemy szukali Boga po to, abyśmy na przykład mieli lepszą pracę, albo możemy wymyśleć tysiąc innych powodów. Mnóstwo ludzi szuka Boga, dlatego że boją się, że pójdą do piekła. Ale kiedy zaczniesz czytać Słowo Boże, kiedy zrozumiesz, kim jest Bóg, kiedy zrozumiesz, kim jest Jezus, co się stał na krzyżu dla Ciebie, kiedy Ty to zrozumiesz, kiedy pojmiesz Bożą miłość do Ciebie, to wtedy będziesz chciał żyć po prostu dla Niego, ale tylko i wyłącznie po to, aby Mu wyrazić swoją miłość. I tylko właśnie Coś takiego Bóg zaakceptuje Nic innego Jak jest tutaj napisane, że Bóg Istnieje i nagradza tych Którzy Jego szukają Dziś jeszcze boży łaski czas Dziś Boża miłość Płynie w nas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 Zanim jakiekolwiek inne pytanie powstaje w tej kategorii, to należy odpowiedzieć sobie na to pierwsze, zasadnicze pytanie. Czy na pewno wiem, jaka jest różnica między stwórcą a stworzeniem? Wydaje się, że odpowiedź jest łatwa, ale czy na pewno? Jeżeli odpowiedź jest łatwa, to dlaczego miliony ludzi modli się do stworzenia, a nie do stwórcy? Przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą i nie widzą w tym żadnej różnicy. A jeśli nie widzą różnicy, to nie widzą różnicy między Stwórcą a Stworzeniem. Gdy modlisz się do Świętego, czy modlisz się do Stwórcy czy do Stworzenia? Gdy modlisz się do Świętej, czy modlisz się do Stwórcy czy do Stworzenia? Gdy modlisz się do wszystkich Świętych, czy modlisz się do Stwórcy czy do Stworzenia? Gdy modlisz się do człowieka, czy w ten sposób modlisz się do Stwórcy, czy do stworzenia? Cały Stary i Nowy Testament na każdej stronie uczy i pokazuje na przykładach tak proroków, apostołów, jak i samego Chrystusa, że człowiek powinien modlić się do Stwórcy, nigdy do stworzenia. Jeśli tego nie rozumiemy, czy nie rozróżniamy, czy możemy oczekiwać, że Stwórca da nam poznać cokolwiek więcej? Czy da nam poznać i zrozumieć Jego plan? Czy Stwórca da nam poznać Jego prawdę? Czy Stwórca da nam poznać i doświadczyć Jego nowego narodzenia i zbawienia? Ludzie mówią, że Pismo Święte jest trudne do zrozumienia. Jeśli ktoś czytając Pismo Święte nie widzi różnicy między stwórcą a stworzeniem To na pewno Pismo Święte Będzie dla niego bardzo, bardzo trudne Albo nawet będzie niemożliwe do zrozumienia Również apostoł Piotr przypomina nam W cytowanym przed chwilą wierszu Zatem również ci, którzy cierpią Zgodnie z wolą Bożą Niech dobrze czyniąc Wiernemu stwórcy oddają swe dusze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 Wiera Wolność, a teraz czas na nasze radiowe spotkania biblijne. Przypominam, że nadal jesteśmy w liście do hebrajczyków, że jesteśmy jeszcze w rozdziale siódmym, pod koniec rozdziału siódmego i dzisiaj kontynuując nasz temat, temat wielkiego arcykapłana, którym jest Chrystus. Zacznijmy od wiersza 26, 26 i 27 na początek Takiego bowiem potrzeba nam była arcykapłana Świętego, niewinnego, nieskalanego Oddzielonego od grzeszników Wywyższanego ponad niebiosa Takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani Do składania codziennej ofiary Najpierw za swoje grzechy a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Tak, dziękuję Aniu. I tutaj jest właśnie takie podkreślenie. Takie podkreślenie, że takiego trzeba było, potrzeba nam było arcykapłana. I to słowo takiego właśnie określa, jak bardzo innego, jak bardzo różnego od tych kapłanów ziemskich, jak bardzo oddzielonego od kapłanów ziemskich. Oczywiście tu jest mowa o kapłanach starotestamentowych, bo w Nowym Testamencie kapłaństwo jest kapłaństwem innym, już nie ma kapłanów takich, ani nawet podobnych jak w Starym Testamencie. Ale właśnie Mamy tu okazję zastanowić się, czym się wyróżnia ten nasz arcykapłan od kapłanów tak starotestamentowych, a może nawet tych religijnych kapłanów nowotestamentowych. Właśnie chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś na temat nowotestamentowego kapłaństwa, a w ogóle kapłaństwa obecnie istniejącego na Ziemi nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy potwierdzenia do tego, aby był podział na życie świeckie i duchowne w Nowym Testamencie. Nie ma czegoś takiego. W Starym Testamencie był podział. W prawie mojżeszowym był podział. Byli kapłani, był z rodu Lewiego. Lewiego. I 11 innych plemion, i ci kapłani byli powołani do tego, aby służyć przed Bogiem. Natomiast w Nowym Testamencie w żadnym jednym miejscu nie znajdziemy potwierdzenia ciągłości tamtego kapłaństwa, który podzielał ludzi na ludzi, którzy są ludźmi duchownymi i ludźmi świeckimi. Nie. W tym momencie nie ma takiego podziału. To... Jest, jest podział, jeśli. Jest mogę przerwać, się. jest podział ale yy, na dwie grupy, ale jest podział na, yy, na ludzi yy, pogan i ludzi zbawionych, czyli chrześcijan taki podział bardzo wyraźnie, wyraźnie istnieje do czego, do czego dąży, że Nowy Testament na przykład apostoł Piotr Mówi coś takiego, albowiem wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ten, który nas nabył, który nas powołał, tym kimś jest sam Jezus Chrystus. Ale kontynuuje tutaj dalej. Wy niegdyś nie byliście ludem ale jesteście ludem Bożym. Kiedyś nie było dla was miłowania, a teraz miłowania dostąpiliście. Jeżeli On jest moim Bogiem, jeżeli ja już nie żyję dzisiaj dla siebie, ale żyję dla Niego, ponieważ Go kocham, ponieważ Mu służę, jestem Jego sługą. Dlaczego? Dlatego, że On mnie pierwszy umiłował. On oddał za mnie życie. Biblia mówi o tym, że moje życie już nie jest życiem świeckim, że wszystko, co robię, jest jest czymś, co powinno oddawać Chwałę Bogu. Natomiast wszyscy ludzie ci, którzy nie oddali swojego życia Bogu, którzy żyją dla siebie samych, dla których Jezus jest tylko dodatkiem, ale nie jest kimś, kto jest dla nich osobistym Panem i Zbawicielem. Oni żyją życiem świeckim, oni żyją życiem bez Boga tak naprawdę, bo żyją dla siebie. I w Nowym Testamencie widzimy tylko taki podział, Natomiast dla mnie, dzisiaj osobiście, ja, będąc tym, który służy Bogu, który wedle słowa Bożego, wedle słów świętego Piotra, takich ludzi, Bóg, Piotr nazywa wybranym kapłaństwem, tym, takich ludzi święty Piotr nazywa kapłanami, ale kogo? Boga, dla których arcykapłanem jest sam Jezus. Dla mnie arcykapłanem jest Jezus. Tak, właśnie powiedziałeś to, co ja chciałem powiedzieć, próbowałem powiedzieć, że właśnie dlatego możemy to powiązać razem, bo mamy arcykapłana, a właśnie należąc do arcykapłana, wszyscy należący do arcykapłana są kapłanami. I tutaj jest bardzo ściśle powiązane to i. I to jest bardzo nawet logiczne, no bo jak jest najwyższy kapłan, dawniej w Starym Testamencie był najwyższy kapłan i byli kapłani, teraz też jest najwyższy kapłan, arcykapłan i też są kapłani, ale teraz obecnie kapłanami są ci, co należą do arcykapłana, więc każdy, kto należy do Chrystusa jest jego, jest jego kapłanem. Nie musi to być kapłan ubrany specjalnie, nie musi to być kapłan Um, z, wykonując jakąś specjalną służbę, może to być rolnik, może być to mechanik, może to być um, stolarz i to też będzie kapłanem w, w, w planie Bożym, bo gdy należy do Chrystusa. Bardzo łatwo jest poddać pod osąd czy tak naprawdę jesteś kapłanem Jezusa. Czy, I to jest... Y dla każdej jednej osoby, nieważne czy ta osoba jest stanu świeckiego czy duchownego. Każdy w swoim własnym sercu jest w stanie rozważyć, czy naprawdę służy Bogu i, i jego życie jest życiem dla Boga czy dla siebie. Czy też Bóg jest tylko dodatkiem po to, aby na przykład iść do nieba, albo uciec od piekła, albo mieć jakieś inne zyski tutaj na tej ziemi. Tak, i teraz mając ten wstęp, który nam pomaga to zrozumieć wróćmy z powrotem do naszych wersetów i widząc ten 26 i 27 werset rozdziału 7 który nawiązuje do kapłaństwa starotestamentowego ale właśnie w ten sposób nas to dotyczy, czy Polaków to dotyczy, że ten system starotestamentowy jest jakby przeniesiony, niepotrzebnie przeniesiony ze Starego Testamentu na Nowotestamentowy skopiowany, skopiowany w tej tradycji a jednocześnie po to właśnie tutaj mamy te wersety żeby zrozumieć, że ten Starotestamentowy kopiowany system kapłaństwa już nie istnieje i właśnie tu się zaczyna nasze wyjaśnienie czy poprzez kolejne wersety będziemy widzieć wyjaśnienie dlaczego ten starotestamentowy rodzaj kapłaństwa ta kopia już w tej chwili nie ma znaczenia już nie powinna istnieć i patrząc na przykład na wiersz 27 czytamy takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Właśnie i tutaj y, spróbujmy to odnieść do praktyk religijnych. A kapłani Starotestamentowi musieli oddawać ofiary najpierw za swoje grzechy, a później za grzechy ludu. Codzienne ofiary. Teraz Ci, co kopiują, religie, które kopiują układ starotestamentowy, robią to podobnie. Twierdzą, Mówią, tak, twierdzą, że musi być codzienna ofiara. Albo musi być regularna ofiara, czy ofiarowanie za grzechy. A więc kopiują to, co było w Starym Testamencie. A tu, co czytamy, że już nie jest obowiązany, że już nie istnieje dalej, w kolejnych wierszach będzie to jeszcze raz potwierdzone w rozdziale ósmym, ale już tutaj się to zaczyna, to wyjaśnienie że takiego mamy arcykapłana, który nie jest obowiązany takiego nam było potrzeba, potrzeba bo tamci nie byli w stanie tego mhm. wykonać dlaczego takiego nam, jakiego nam było potrzeba? Świętego niewinnego, dlaczego? bo święty nie musi już składać ofiar za siebie. za siebie i za innych. Tu bo, to bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. I właśnie to raz na zawsze Zwróć, za, załatwia tak. całą sprawę. Zwróćmy uwagę, że tutaj jest podkreślone, że jak inni arcykapłani, to znaczy ludzie nie nieświęci, oni byli zmuszeni do tego, żeby składać codzienne ofiary za grzechy swoje i za grzechy innych. Ale Jezus... Ponieważ On był święty, On nie musiał kiedykolwiek składać ofiary za swój grzech. Ale teraz w takim razie, co z grzechami innych? Zrobił to właśnie raz i na zawsze, ofiarując samego siebie. To znaczy, jeżeli raz, to znaczy nie musi tego robić... Powtórnie. Drugi raz. Nawet drugi raz nie musi tego robić. To jest napisane raz na zawsze. Mało tego, nie tylko on nie musi drugi raz robić, ale już nikt nie musi tego robić więcej. Ani raz, ani dwa razy, ani powtarzać. Dlaczego? Że on to, co uczynił, jest wystarczające. Już wypełnione. Plan Boży, pragnienie Boże zostało wypełnione w tym raz na zawsze. Zwróćmy uwagę. Izraelita, który żył na przykład 500 lat przed narodzeniem Jezusa. Przychodził do arcykapłana i ten arcykapłan jego obowiązkiem było złożenie ofiary za tego Izraelitę ale najpierw musiał złożyć ofiarę za siebie samego bo on sam również zgrzeszył i później składał ofiarę za tego Izraelitę zwróćmy uwagę jeszcze raz przychodził człowiek do arcykapłana i ten składał tą ofiarę i ciekawe jest to, że ta ofiara nie wystarczyła na miesiąc ani na pół roku ani na rok Codziennie. Dlaczego? Bo codziennie zarówno On sam, jak i ten człowiek, który do Niego przychodził, w świetle Bożego Prawa przestępywali to prawo. Grzeszyli. Grzeszyli. Ale teraz, jeżeli Jezus jest moim arcykapłanem i ja bezpośrednio do Jezusa przychodzę jako mojego arcykapłana, jest tutaj napisane, że On sam za siebie nie musiał składać ofiary, ale On złożył ofiarę za mnie. To, co się dokonało na krzyżu 2000 tysiące lat temu. Tam właśnie Jezus dokonał, złożył ofiarę za mnie. I On to zrobił raz, jest tutaj napisane, i na zawsze. Już Jezus nie musi drugi raz umierać za mnie. Jezus nie musi codziennie umierać za mnie. On to zrobił dwa tysiące lat temu. On wtedy poniósł karę za grzechy, które ja popełniłem w moim życiu i to w pełni i co więcej żadne ofiarowanie żadna ofiara nie musi się już dokonywać aby to poprawiać uzupełniać, powtarzać żadne ofiarowanie nie jest już potrzebne ponieważ właśnie Chrystus uczynił to raz i na zawsze w stu procentach zadowolił Ojca, w stu procentach zadowolił Boga Ojca i dlatego, z tego powodu nie jest to potrzebne ani nikomu ani Bogu, ani człowiekowi aby to czynić nie tylko, że niepotrzebne spójrzmy na to jeszcze z innej strony czy Bogu się podoba to, że człowiek, który składa codziennie lub co tydzień ofiarę przed nim niby, powiedzmy co w cudzysłowie przed Bogiem, czy Bogu się to podoba? czy taki człowiek naprawdę ufa Bogu? Czy taki człowiek ufa Jemu Słowu? Jego Słowu, tak. Przecież jeżeli tutaj dzisiaj czytamy, że Jezus Chrystus poniósł ofiarę za mój grzech raz na zawsze, nie musi powtarzać jej ofiary. Ja nie muszę przychodzić i codziennie wyznawać mo e moich grzechów przed Bogiem i prosić Go codziennie o zbawienie bo kiedyś to dokonałam znowu tak e, obrazowo przychodzi syn do Ojca i ojciec mówi, wiesz co za to wszystko, co popełniłeś w życiu ja posłałem kogoś, kto zapłacił za to i to już wystarczy ale ten syn mówi coś takiego, wiesz co ale ja myślę, że Ty jednak tego nie zrobiłeś do końca. Ja chcę sam. I tak właśnie ludzie często postępują, że oni sami chcą złożyć ofiarę, jednak wina jest zbyt wielka, abyśmy sami mogli złożyć ofiarę za nasze grzechy. My jedynie możemy zaakceptować ofiarę Jezusa za mój grzech i to przyjąć albo to odrzucić. Tak, właśnie... Będziemy to kontynuować za chwilę, teraz zrobimy krótką przerwę. Wracamy do naszej rozmowy i dyskusji, wracamy do rozdziału 7 listu do hebrajczyków i właśnie czytając wiersz 26 i 27 zastanawialiśmy się nad tym, że w Starym Testamencie były składane ofiary, ofiarowanie i że teraz niektóre religie robią to dalej, kopiują ten Stary Testament że to nie jest już konieczne, nie jest potrzebne. Ale teraz zastanówmy się właśnie nad tym, co Ania zaczęłaś, że co się dzieje, kiedy ludzie to nadal czynią? Może ktoś powie, no jeśli to czynią, to się bardziej przypodobają Bogu, bo czynią więcej nawet niż Bóg oczekuje. Jak to, jak to może być, jeśli ludzie właśnie ofiarowują, jeśli mówią dzisiaj się znowu dokonała ofiara czyli bezkrwawa ofiara to jest inna ofiara, ale jest ofiara tak Pan Bóg czynił w Starym Testamencie miał kapłanów, my dzisiaj też to robimy bo to się podobało kiedyś Bogu podoba się teraz, więc będziemy to ofiarowanie kontynuować kiedy Jezus wisząc na krzyżu powiedział słowo wykonało się to słowo w oryginale znaczy jest to doskonale doskonale doskonałe po angielsku jest to napisane it's finished. It's finished. Skończona sprawa, załatwiona. Ale Wszystko. Czego sprawa? Wszystkiego. Zbawienia, zbawienia ofiarowania. Za moje grzechy. Ofiary, rozliczenia za moje grzechy. Potępienia. potępienia. Wiecznego piekła. Wszystko jest i, załatwione. I Słowo Boże jest konsekwentne w tym. Jezus tak powiedział, Biblia w wielu miejscach o tym mówi i dzisiaj akurat do tego wersetu żeśmy doszli, który mówi nam, że on to uczynił raz, na no zawsze. Dan. De Decyd. <grym> Nie wiem. Doskonale to uczynił. Ale dlaczego ludzie dzisiaj nadal twierdzą, uczestniczą w czymś, co temu zaprzecza? Powiedzmy sobie szczerze. Dlaczego? Dlaczego tak? muszą wykonywać te ofiarowania? I co sam co... w tym uczestniczyłem? Dlaczego? Dlatego, że nie czytałem Biblii. Nie miałem tego poznania. Ja po prostu zwyczajnie o tym nie wiedziałem. Jeżeli człowiek nie wie o tym, będzie próbował w jakiś sposób przypodobać się Bogu. Będzie chciał coś zrobić. Tak jak dzisiaj wcześniej mówiłem. Będzie, są, że są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie, którzy chcą się przypodobać Bogu, żeby pójść do nieba, albo uciec w jakiś sposób przed piekłem, ale jest drugi rodzaj ludzi, którzy zrozumieli tą prawdę, tą, o której teraz mówimy. Że Jezus zapłacił doskonale za moje grzechy i kiedy do mnie to dociera, do, dociera do jakiegokolwiek człowieka w taki sposób i człowiek to akceptuje, przyjmuje. Kiedy to przyjmuje już więcej i nie będzie próbował, bo widzi, że to i tak prowadzi do ślepej uliczki. Ale akceptujesz to, wiesz o tym, że Jezus to zrobi w doskonały sposób i wtedy nawiązuje się między Tobą i Bogiem więź, relacja, relacja w miłości, nie relacja strachu, nie relacja chęci zyskania sobie coś od Boga, ale po prostu miłości między Ojcem i Synem. Każdy powinien spojrzeć na to w ten sposób, że ofiara Jezusa Chrystusa była jedynym możliwym środkiem a jedynym możliwym sposobem a zapłaty przed Bogiem tego, co o, y, miało spaść na mnie nikt nie mógł zapłacić inny za moje grzechy, ni, żadna ofiara nie było, to jest najwyższa ofiara, jaką Bóg tylko może zaakceptować. Nie ma wyższej ofiary od ofiary Jezusa Chrystusa. Poza tym Jezus przyszedł w jednym celu, żeby uwielbić Ojca. To był nadrzędny cel przyjścia Jezusa na ziemię, żeby oddać chwałę Ojcu, żeby... Bóg był uwielbiony przez to, co On uczyni. Był usatysfakcjonowany. Do końca. Jeżeli Ty przyjmiesz tą ofiarę, czy nie oddasz Bogu chwały, czy nie będziesz Bogu dziękował do końca Twojego życia, czy właśnie ten najwyższy cel, do, do którego zostaliśmy stworzeni, nie wypełni się w Twoim życiu? Powiesz: Boże, dziękuję Ci za to, że posłałeś Jezusa, który mnie wykupił i będziesz żył wtedy dla Boga, który będzie Twoim Bogiem tak, więc czy, czyniąc to czyniąc to nadal, czyniąc te ofiarowania czy krwawe, czy bezkrwawe jak są nazywane wynika to z różnych powodów wynika to z niewiedzy z niewiedzy planu, poznania planu Bożego wynika też to z, z ignorancji wynika to z, z jakiegoś planu własnego, ludzkiego może to wynikać jeszcze z innych powodów tradycja to nam narzuca ale na pewno nie jest to tak jak ustanowił to Pan Bóg jak to pokazuje Pan Bóg zostało to ustanowione poza Pismem Świętym a teraz po prostu bardzo trudno jest to zmienić bo jak się już coś robi przez kilkaset lat to trudno się przyznać do tego, że robiliśmy błędy a papież Jan Paweł II był jedynym, o ile wiem, odważnym papieżem, który przyznał się do błędów przeszłości, ale takich odważnych jest niewiele, więc trudno naraz tę tradycję starą zmienić. Dlatego jest kontynuowana, dlatego jest kontynuowana i jest to przykre, że przez to tradycję tak dużo ludzi jest wprowadzanych w błąd. Tak dużo ludzi, y, czytając Pismo Święte, nie rozumie, no bo się im to nie zgadza. I jest to przykre, że tak dużo ludzi przechodzi przez życie, y, robi coś, co nie tylko jest niepotrzebne, ale jest błędne. Jest, y, jest, jest, jest wprowadzające w błąd. Nie tylko niepotrzebne, ale to taki sposób rozumienia i życia prowadzi ludzi niestety na zatracenie. Jeżeli człowiek nie przyjmie tej jedynej ofiary, nie ma, nie ma innej szans, nie ma innej drogi. Nie ma szans. Każdy jeden słuchacz, który nie przyjmie tej ofiary, którą dokona Jezus Chrystus, pójdzie na zatracenie. Jeżeli nie przyjmie, nie zrozumiesz tego, będziesz nadal żył życiem dla siebie. Nie potrafisz pokochać Boga tak, jak Bóg by chciał, żebyś Go kochał. Będziesz Bóg dla ciebie kimś, kto jest daleko, kto jest groźny, kto może daje ci podarki, prezenty. Może w jakiś sposób sobie go wyobrażasz, ale kiedy w taki sposób doświadczysz go, zrozumiesz, przyjmiesz, będziesz miał z nim relacji, i naprawdę będziesz mógł żyć dla, dla niego nie tylko tutaj, ale i tam, po drugiej stronie. I on będzie właśnie tym, kogo będziesz pragnął w swoim życiu. Tak, te trzy słowa, które czytaliśmy raz na zawsze, wyjaśniają nam to i Będziemy szczęśliwi, kiedy a, usłyszymy przez e, telefony, przez rozmowy z naszymi słuchaczami, że ja to zrozumiałam, to raz na zawsze zrozumiałam, ja to raz na zawsze zrozumiałem i raz na zawsze już tego nie chcę powtarzać, bo to jest wystarczające, jeśli to jest wystarczające dla Pana Boga, musi być to i wystarczające dla mnie Czas nasz powoduje, że będziemy kończyć i, i zapraszamy do kolejnej niedzieli dyskusji, a dzisiaj dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy.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 The preceding program, Faith and Freedom, Wiara i Wolność, was sponsored by Juliusz Faksmański. Wiara i Wolność, Radio dla Jezusa, Radio dla Jezusa. WPNA 1490 AM, każdą niedzielę o godzinie piątej po południu, Wiara i Wolność. is WDNA Park, Chicago.